I want a black Rolls Royce. I want a black Rolls Royce. Proszę o bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets two to Honolulu. Two first class tickets two to Honolulu, tickets to Honolulu please. Te są za małe. Three diamonds are too small. Please, diamonds Szczerze mówiąc, raczej z i bori sembrować, Szczerze mówiąc, o młody fifi to jest cicha Szczerze mówiąc, nie pytam o wifi, bo to dziwna moda, szczerze mówiąc Twoje towarzystwo zbytnio młode, szczerze mówiąc, Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc Znowu po nocy wyścig samym sobą Obudź te myśli, wróć do blogu, w końcu się wyśpi Może w końcu ona się przyśni Jestem w domu, wchodzę pod pysznie, spuszczam stąców Możesz to wypić kostki lodu, sączą się włyski, Te demony mnożą się wszystkim. O miewam w głowie dosyć dziwne Szczerze, szczerze mówiąc, mój żartem pił serio, napisz mi na grobie Szczerze, szczerze, szczerze, szczerze, mówiąc, szczerze mówiąc, mówiąc, spędzam życie ciągle, swe wewnętrzne zwierzę czując Ale czas najwyższy, spuścić je ze smyczy, szczerze mm. mówiąc O Nie wiem jak ty, mało ludziom bierze Mam no, wrażenie, że się gubią, kiedy mówią szczerze, szczerze, no, szczerze Czuję, czuję, że pulsują moje bzduromierze, bzduromierze. No, Bierzesz w cudze brudy, kiedy manżer swój upierzysz o, nie wiem jak ty mało ludziom wierzę. Mam wrażenie, że się gubią, kiedy bierzesz. mówią szczerze. O, czuję, czuję, że pulsują moje mierze. że bierzesz cudze brudy, kiedy masz swój bierzesz. O. Szczerze, szczerze, szczerze, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc. szczerze mówiąc, nie chce mi się pisać smutnych rapów Aha. Szczerze mówiąc, w tej dziedzinie w kraju tłusty zasób Aha. Aha. Szczerze mówiąc, zasmakować chciałem różnych światów szczerze Polisz szczerze. mnie na pierwszych etkach fajnie, weź trójkąt. mówiąc Szczerze mówiąc, A. czy z Pomorza jest, czy z kurczy Wszystko jedno, fajnie, że nas słuchał brud Polaków szczerze szczerze Ałt się odby soundtrack od tych dwóch chłopaków Znowu nocny maraton, nie chcę przestać kompakt na lato Ma być ASAP trochę jak flakon na tych wersach w drodze za kasą Zmiana miejsca, koncert mam w kato, większość serca chodzę za pracą Ból mnie nęka, biorę dol chcę platyny z nową dekadą, ha? Huh? Nocny rajd, bardzo miła droga szczerze mówiąc Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując Czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc nie wiem jak ty, mało ludziom wierzę. Ha! Mam wrażenie, że się kubią, kiedy mówię szczerze. Ha! Czuję, czuję, że pusują moje zdurome. Zdurome, mierzesz Mierze. cudze brudy, kiedy masz w swoju piejżysz. Nie wiem jak ty, mało ludziom wierzę. Mało Mam wrażenie, że się kubią, kiedy mówię szczerze. Ha! Czuję, czuję, że pusują moje zdurome. Zdurome, mierzesz Mierze. cudze brudy, kiedy masz w swoju piejżysz. Stężę, stężę, stężę To jest mówiąc